Jako, że mamy dzisiaj wieczerzę Pańską, z tej okazji postanowiłem odejść na chwilę od księgi objawienia i spojrzeć wspólnie z nami na pewne wydarzenia, które otaczają Krzyż Pana Jezusa Chrystusa. Otwórzmy wspólnie razem Ewangelię Mateusza, 21 rozdział. I czytajmy od pierwszego wiersza. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, od pierwszego wiersza. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Bytwagę, na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im Idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią. Odwiąźcie i przywieźcie mnie. A jeśli by wam ktoś rzekł, powiedzcie, Pan ich potrzebuje,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 ten z Nazaretu Galilejskiego. Mamy tutaj wydarzenie odbywające się w Wielką Niedzielę Palmową, którą świętujemy w naszym chrześcijańskim świecie na pięć dni przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa. Historia bardzo znana i też niedawno tutaj słyszeliśmy opis tej historii. Pan Jezus zmierzając do Jerozolimy, posyła swoich uczniów do wioski w pobliżu Betfagę, aby przyprowadzili mu oślicę ze źrebięciem. Przyprowadzają mu tą oślicę, a i Pan Jezus wsiada na to źrewie, na szatach uczniów i wjeżdża do Jerozolimy. Nigdzie wcześniej w Piśmie Świętym nie czytamy, jakoby Pan Jezus używał osła czy jakiegoś zwierzęcia w tych podróżach. Zazwyczaj Pan Jezus chodził pieszo i nigdzie później też o tym nie czytamy. Jest to jedyne miejsce, kiedy Pan Jezus siada na oślęciu, siada na, na źrebięciu oślicy. I robi Pan Jezus to celowo, aby wypełnić proroctwo Zachariasza, o którym możemy czytać w dziewiątym rozdziale, gdzie on jest tutaj zacytowany, fragment tego proroctwa. Może spójrzmy na, na cały ten wiersz. Dziewiąty rozdział Księgi Zachariasza, dziewiąty wiersz. Pan Jezus wierza celowo na tym źrebięciu oślicy, aby spełnić to, co zostało wiele wieków wcześniej zapowiedziane o jego przyjściu. To jest strona 1013. Wesel się bardzo, córko syjońska. Wykrzykuj, córko Jeruzalemska, Oto Twój król przychodzi do Ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny jedzie na, na oślęciu, w źrebięciu oślicy. Jezus wjeżdża do Jerozolimy i widzimy, że tłum reaguje, tak jak zapowiedział prorok Zachariasz, we właściwy sposób. Ludzie są pełni entuzjazmu, pełni zapału, a Weselą się, wykrzykują na jego cześć Wychodzą na spotkanie swojego króla Który do nich przychodzi I wołają, niech żyje król Błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim Hosanna, Hosanna na wysokości Wydają się, cały tłum Wydaje się rozpoznawać Mesjasza, który do nich przychodzi I są pełni zapału, pełni entuzjazmu Pełni radości I witają, witają swojego króla Później, kiedy Jezus już wjechał do Jerozolimy Całe miasto się poruszyło. I wszyscy pytali, któż to jest? I czytamy, że powiedzieli, jest to prorok, Jezus, ten z Nazaretu Galdejskiego. W oryginale jest to odwrotnie, jest Jezus, prorok. I nie jest to jakiś prorok, nie jest to jeden z proroków Jezus, ale jest to ten prorok. Jeśli pamiętacie, Mojżesz a zapowiedział, że proroka takiego jak ja wzbudzi wam Pan. I tego słuchajcie. I Nowy Testament daje, jeśli ktoś nie będzie słuchał tego proroka, będzie odcięty. I oni, oni rozpoznali, że to jest ten właśnie prorok, nie jakiś prorok, nie Jezus prorok, jak i wielu innych, ale to jest ten prorok zapowiedziany. I tak, tak wołały tłumy, tak, tak, um, tak krzyczały. I ta Niedziela Palmowa wydawała się być początkiem sukcesu Jezusa nad skostniałą religią faryzeuszy nad skostniałą religią, którą wszyscy już byli zmęczeni i wydawało się, że cały tłum idzie za Nim. Nawet faryzeusze powiedzieli, oto przegraliśmy, zobaczcie, wszyscy poszli za Nim. Tak się wydawało i ta niedziela i następne dni, aż do czwartku, wydawało się, że popularność Jezusa wzrasta. Jest coraz większa i ludzie są coraz pełni, a coraz bardziej gotowi, aby Go obwołać królem, aby Go koronować. W każdym kolejnym dniu tego, tego, tego Wielkiego Tygodnia, jak go nazywamy, możemy zobaczyć, że tłum z coraz większą zapalczywością jest gotów bronić Jezusa, jest gotów nawet kamienować faryzeuszy, gdyby dotknęli Go. Przeczytajmy kilka fragmentów z tej samej Ewangelii. 21 rozdział dalej, wiersze 45-46. A gdy arcykapłani, Ewangelia Mateusza, 21 rozdział 45-46. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi i usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka. 22 rozdział i 33 wiersz. A lud, który to słyszał, zdumiewał się nad nauką jego. Ludzie przychodzili tłumnie i słuchając Jezusa zdumiewali się i mówili – to nie jest mowa jak faryzeuszy, którzy tylko cytują opinie innych, ale on naucza z mocą. Ludzie byli zachwyceni jego nauczaniem. Dwudziesty rozdział, wiersze od czwartego do piątego. Tutaj już jest ten, ta, ta noc czwartkowa, z czwartku na piątek. I naradzali się, aby Jezusa podstępem pojmać i zabić. Mówili jednak tylko nie w święto aby nie powstały rozruchy między ludem. A więc każdego dnia tłumy przychodziły, aby słuchać Jezusa i zachwycali się Jego nauką, podziwiali jego, jego naukę i podziwiali, jak Jezus jawnie rozprawiał się z faryzeuszami. Od tej palmowej niedzieli aż do Wielkiego Czwartku Jezus cieszył się wielkim poparciem tłumów i, i był tuż, tuż o krok od swojego ukoronowania i od, od ogłoszenia go prawdziwie Królem Izraela. Jednak dobrze wiemy, że nie tak skończyła się ta historia. Dobrze wiemy, że nie tak się stało. Ale wystarczyło kilku sprytnych manipulatorów, którzy zamienili ten wiwatujący tłum, ten, który, który wołał Hosanna synowi Dawidowemu. Zamienił, zamienił go w Motłoch, który żądał krwi niewinnego. Ten sam tłum, który wołał Hosanna, kilka dni później wołał, ukrzyżuj go. Ci, którzy w niedzielę słali swoje szaty, ci, którzy wyszli z palmami oznaczającymi symbol Królestwa, uznania władzy królewskiej, ci sami później szydzili z korony cierniowej, która była na, na głowie Pana Jezusa. I nawet, nawet Piłak czuł się bezradny wobec tłumu, który domagał się krwi Jezusa. Czytamy, że Piłat chciał go uwolnić, ale tłum za wzięcie domagał się jego krwi. Gdzie my byśmy stali w tamtym tłumie? I na pewno powiemy, o, my byśmy nie byli, z nim, nie wołalibyśmy u krzyżu go. Na pewno nie powiedzielibyśmy dzisiaj może, nie, my byśmy, byśmy, byśmy stali się ich zatrzymać. Ale pamiętacie, kiedy Pan Jezus kiedyś rozmawiał z faryzeuszami, powiedział do nich, oto budujecie pomniki prorokom i mówicie, gdybyśmy my żyli w tamtych dniach, z pewnością byśmy nie postąpili jak nasi Ojcowie. A dobrze wiemy, że oni właśnie zabili tego, którego ci wszyscy prorocy przepowiadali. I bardzo łatwo dzisiaj jest patrzeć wstecz i, i potępiać ten tłum, potępiać jego, jego chwiejność, jego niestałość. Bardzo łatwo dzisiaj powiedzieć, my byśmy takimi nie byli. Chwiejność ludzi, chwiejność tego tłumu, który tu oglądamy a i zmienność postawy człowieka jest tak stara, jak, jak grzech człowieka, jak upadek. Pamiętamy, kiedy Adam zgrzeszył tą, którą kochał, którą Bóg mu dał, tą Ewę. Pierwsze, co zrobił, to na nią pokazał palec. To ona mi dała i dlatego jadła. Pierwsza rzecz, którą zrobił. Nie, nie, nie przyjął na siebie swojej winy, ale od razu chciał się ugiąć i na nią pokazał palec. Po wyjściu Izraelitów z Egiptu, kiedy Izrael wyszedł z Egiptu, przeszli przez Morze Czerwone, wydawali się pełni chwały. Powiedzieli, tak, będziemy słuchać Pana, będziemy czynić to, co powie. Złożyli święte przysięgi, że nie zaprą się go. I na nowo i na nowo i na nowo widzimy, że emocje wygasały i przychodziły problemy, przychodziły jakieś doświadczenia i ich chwała, ich uwielbienie zamieniało się szybko w narzekanie, zamieniało się w szemranie i zamieniało się w bunt. Takie są tłumy. Kiedy czytamy Księgi Królewskiej, patrzymy na kolejnych królów Judy. Wszyscy królowie Izraela byli, byli źli, więc tam jest, idą ciągle w złym kierunku. Ale kiedy patrzymy na królestwo Judy, to, to królestwo jest zmiotane. Jedni królowie powstają i wiodą całe masy, wszyscy chwalą Jachwę, czczą Jachwę. Przychodzi nowy król, powie coś innego, służy innym bożkom, cały naród idzie za nim. W kulcie bożków, w najgorszych pogańskich praktykach. Taki jest tłum i takie dzisiaj są tłumy. Nie dzisiaj, dzisiejsze tłumy, karmione tą propagandą mas mediów, są, są, są tak podatne na, na kierowanie, w którą w tylko stronę chcą, bezwzględni demagodzy. Co gorsza, w Kościele wielu z nas jest, jest otwartych na wszystko, co się powie. W zeszłą niedzielę mieliśmy tego przykład. Powiedziałem nieprawdę i połowa tej amen wyrównęła. Tak bezwiednie, jakimś, jakimś sprytnym słowem można ludzi poprowadzić w kierunku, w którym oni w ogóle nie wierzą. Bez zastanowienia. Taki jest tłum. I tacy my jesteśmy. Nie okamujmy się. Bardzo często nie, nie, nie potrafimy na żywo, kiedy coś się wydarza, właściwie oceniać sytuację. Zastanawiać się, gdzie idziemy z tym całą masą. Tylko jak, jak owce. Biegniemy w kierunku, w którym wszyscy biegną. Jest to bardzo niebezpieczne, niebezpieczne miejsce dla wierzącego człowieka. Kiedy, kiedy stajemy się manipulowani przez jakichś sprytnych psychologów, tłumów, nawet dzisiaj są specjalne szkolenia i wystarczy pójść do księgarni, jest cała masa książek hmm. na temat, jak manipulować ludźmi. I przedsiębiorcy, ci, którzy są uważani za tych, którzy odnoszą sukces, studiują te książki, aby wiedzieć, jak manipulować swoimi pracownikami. Czasami to się ładnie nazywa, ma to takie różne nowoczesne, przyjemne nazwy, współpraca itd. Ale kiedy się przyjrzeć, o co tam chodzi, to chodzi o to, żeby kierownik mógł manipulować swoimi ludźmi tak, jak sam chce, żeby w jakim jego kierunku firma szła. I wiele, wiele tego typu przykładów możemy znaleźć przede wszystkim w telewizji, w radiu, w środkach masowego przekazu, kiedy manipuluje się opinią publiczną, jak się chce, żeby uzyskać cele tych, którzy za tym stoją. To, co, to, co mnie osobiście jakoś przeraża, to jest to, że, że tego, typu, tego typu działania coraz częściej zauważam w kościele. Że, że tego typu sposoby i mówi się, że jest dobry cel za tym, że chce się ludziom pomóc i zaczyna się nimi manipulować. Może kilka przykładów. Oto jest jakiś tam biznesmen, bogaty w mieście i myślimy sobie, gdyby on się nawrócił, gdyby on się nawrócił, jak wiele ludzi mogłoby przez niego być pozyskanych. Jak wiele ludzi mógłby przyjść do naszego zboru, gdyby ten człowiek przyszedł, ten dyrektor fabryki, mógłby, mógłby, przez, mógłby na swoich pracowników wpływać. Co w tym złego? W tym momencie, zobaczmy, nie chodzi nam o zbawienie tego człowieka, ale chcemy jego użyć do naszego celu, żeby przyprowadzić ludzi do zboru. Na przykład, cel niby wydaje się dobry i pozytywny, ale w tym momencie nie traktujemy tego człowieka jako zgubionego, który potrzebuje Jezusa, ale patrzymy na niego jako na środek, przez który chcemy osiągnąć swój dobry cel, duchowy cel. I tego typu myśli a mogą się na nas skracać zupełnie, możemy być nieświadomi i manipulować jedni drugimi dla uzyskania jakichś tam celów, dla uzyskania jakiegoś imienia, czy dla uzyskania jakiejś tam, tam szyldu przed kimś innym. Musimy się strzec, aby nie poddać się manipulacji jedni drugich i też aby nie stać się tłumem, który będzie manipulowany w dowolnym kierunku przez sprytnych, elokwentnych na przykład kaznodziei, którzy nagle przyjdą i, i w błyskotliwy sposób będą głosili niewiplinę rzeczy. I my, jak. jak jak owce prowadzone na rzeź, połkniemy to i powiemy Amen i Aleluja, Zastanawiając się, czy to naprawdę jest w Bożym Słowie. Nie, nie przeczytając trzy razy tego, co, co ktoś zwiastuje. Czy my możemy nauczyć się czegoś od tego, od tego chwiejnego tłumu, który pomógł w ukrzyżowaniu Pana Jezusa? Dlaczego ci, którzy byli tak wielkimi entuzjastami w niedzielę? Dlaczego ci sami w piątek wydali wyrok śmierci na niewinnego, na sprawiedliwego. W Wielki Poniedziałek faryzeusze przyszli do Pana Jezusa i próbowali podważyć jego autorytet. Popatrzmy, Ewangelia Mateusza, 21 rozdział. Od wiersza 23.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 Czemu więc nie uwierzyliście mu? Jeśli zaś powiemy z ludzi, boimy się ludu, albowiem wszyscy mają Jana za proroka. I odpowiadając Jezusowi, <śmiech> rzekli, nie wiemy. Rzekł on do nich, to i ja wam nie powiem, <śmiech> przepraszam, jaką mocą to czynię. Oto przychodzą do niego i próbują zapytać, jaką mocą to czynisz. Czy dosłownie to jest w jakim autorytecie, w jakim imieniu to czynisz? Kto Ci prawo, żebyś to czynił? Żebyś nauczał, żebyś wypędzał ze świątyni? Kto Ci prawo? I Pan jest odwraca ich pytanie. I mówi, dobrze, powiedzcie mi, jaką, jaką, w jakim autorytecie Jan czynił to, co czynił? W jakim autorytecie Jan głosił? I widzimy, że a, oni boją się tłumu znowu. Boją się tłumu. A mówią, jeśli powiemy, że, że od Boga, no to wtedy powie, dlaczego nie uwierzyliście. Ale jeśli powiemy, że nie od Boga. Wtedy boimy się tłumu. A w Ewangelii Łukasza w XX rozdziale jest powiedziane, że tłum gotów był ich ukamienować, gdyby zaparli autorytetu Janowi. Tłum był przekonany, że Jan był posłany od Boga. Nie miał co do tego wątpliwości. A oni właściwie mieli spojrzenie na to, co się stało w przeszłości. Tłum wiedział, że Jan Chrzciciel posłany był od Boga. A mimo to, mimo tej wiedzy o tym, co się stało w przeszłości z Janem Chrzcicielem, a nie, nie, nie, nie zapobiegło to, aby tłum zrobił z Jezusem to samo, co Herod zrobił z Janem. I to jest dla nas wielka lekcja, że wiedząc o tym, co się wydarzyło w przeszłości i może mając właściwe zrozumienie przeszłości, nie zawsze pomoże nam to uniknąć błędów w przyszłości. Jest powiedzenie, uczymy się na błędach. I ja w to wierzę. W wielu przypadkach, znając naszą przeszłość, powinniśmy ją znać, znając przeszłe wydarzenia, możemy się na nich czegoś nauczyć. Ale nie bądźmy pewni, że zawsze ustrzeży nas to przed popełnianiem błędów. I nie zawsze jest tak, że to, co wiemy, to ile wiemy, to jak rozumiemy rzeczy, będzie w stu procentach gwarantowało nam właściwe postępowanie. Jest to też nauka, która nie pochodzi z Pisma Świętego, w którym dzisiaj też się mówi, że wiedza czyni człowieka postępowanie właściwe. Wiemy, że coś głębszego coś musi się stać człowieku, aby jego postępowanie aby było właściwe. Więc nie wystarczy znać i rozumieć przeszłość, aby nie dać się manipulować. To nie jest wystarczające. To jest ważne, ale niewystarczające. Nieco później Pan Jezus opowiedział im tą przypowieść o, o złych dzierżawcach w następnych wierszach. O złych dzierżawcach i winnicy, a, którzy wykorzystywali własność swojego Pana do zaspokojenia swoich osobistych pragnień, swoich osobistych celów. I, I kiedy Pan Jezus to mówił, a, w jasny sposób objawił Kim, jakimi byli faryzeusze. Że oni właśnie takimi byli. Potem czytamy właśnie, że oni, oni zrozumieli, że Pan Jezus o nich mówił, że to oni byli tymi złymi dzierżawcami z tej przypowieści. I mogę sobie tylko wyobrazić tłum, który przysłuchiwał się temu i który być może uśmiechał się, widząc zdemaskowaną obudę faryzeuszów. W 23 rozdziale Pan Jezus nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, co, co uważa na temat faryzeuszy. Cały ten 23 rozdział poświęcony jest wskazaniu tych najgorszych praktyk faryzeuszów. Pan Jezus bez ogródek mówi im, jakimi są. Jak wielka jest ich obuda, jak wielka jest ich chciwość, jak wielkie jest pożądanie chwały. Pan Jezus to jawnie kładzie przed ludźmi. I ludzie to słyszą. Ale zobaczmy, że ci ludzie chociaż może, może, się, może cieszyli się z tego, że oto ich przywódcy zostali wreszcie zdemaskowani. Oto ktoś jasno w twarz powiedział im, jakimi są. Mimo to ci ludzie poszli za tymi przywódcami. Kiedy w piątek Faryzeusze podburzyli lud, ludzie pomimo całego skorumpowania faryzeuszy stanęli po ich stronie. Poszli za nimi i razem z nimi wołali o ukrzyżowanie Pana Jezusa. Dzisiaj ogromna część rzymskokatolików, jeżeli się z nimi rozmawia, bluźnią na księży, narzekają na ich, na ich korupcję, na ich chciwość władzy, na niemoralność. A ślepo idą za ich, za ich postanowieniami, są gotowi w fanatycznej zawziętości bronić racji swojego kleru. Jest to dokładnie ten sam obraz. Jak rozmawiam z ludźmi, ludzie mówią: Księża narzekają, ale kiedy przyjdzie do jakiejś rozmowy głębszej, które mają jak gdyby stanąć przeciwko nim, w której mają, nie mają ich poprzeć, ludzie się wycofują i razem z całym tłumem idą ślepo za nimi. W swoich sercach, nie dając im poparcia. I poznanie zepsutego, zepsutego przywództwa znowu nie gwarantuje nam tego, że nie pójdziemy za tymi przywódcami. Sprytni przywódcy, którzy potrafią umiejętnie manipulować tłum, choćby byli najbardziej skorumpowani, obietnicami, zapewnieniami, nagrodami dla to po niektórych, potrafią poprowadzić tłum za sobą i nasza świadomość o ich korupcji nie zabezpiecza nas przed tym, że kiedy za nimi nie pójdziemy. Ten sam tłum, który był gotów bronić Pana Jezusa, który był gotów kamienować faryzeuszy, którzy położyli na nim swoją rękę, a w Piątek, Wielki Piątek, stał po stronie oprawców Pana Jezusa. Wołał, domagał się Jego śmierci. Nie wystarczy to, że zachwycimy się nauką Pana Jezusa. Tłumy były zachwycone po nauką Pana Jezusa. Tłumy podziwiały Jego cuda czynione na oczach wszystkich. Tłumy podziwiały odwagę Pana Jezusa, z jaką stawał wobec faryzeuszów. I zobaczmy, że to wszystko nie wystarczy, żeby w godzinie doświadczenia, żeby w godzinie próby opowiedzieć się o stronie Pana Jezusa. W decydującym momencie ten cały, całe poparcie jakim Pan Jezus się cieszył, zamieniło się w zaciętą wrogość. I ludzie z nienawiścią wołali ukrzyżuj go. Nie mamy innego króla, jak tylko Cezara. Musimy sobie postawić, bierze dwa zasadnicze pytania w tym momencie. Po pierwsze, jak głębokie i jak trwałe jest moje osobiste opowiedzenie się za Jezusem? I po drugie, skąd mam wziąć moc, aby stanąć i przeciwstawić się tej miażdżącej sile, a pędzącego tłumu? Skąd wziąć na to siły? Skąd wziąć na to moc? Otwórzmy dziesiąty rozdział Ewangelii Jana. Dziesiąty rozdział Ewangelii Jana. Wcześniej Pan Jezus powiedział, że lud jest jak owce bez pasterza. Pan Jezus mówił o, o, o ludziach w wczesnym królestwie Judy, czy Izraela całego. Mówił o oni, że są jak owce bez pasterza. Nie mają kogoś, kto by się o nich troszczył. Kogoś, kto by, kto by ich pasł, kto by ich prowadził, kto by ich strzegł, kto by ich zaopatrywał. Byli, byli podatni właśnie tym całym manipulacjom faryzeuszów. Byli jak owce bez pasterza, których było bardzo łatwo zwodzić w każdą stronę. I tutaj Pan Jezus mówi o sobie jako o dobrym pasterzu. I porównuje się z tymi, którzy byli przed nim, z faryzeuszami, z nauczycielami zakonu, z innymi, którzy byli jak najemnicy, którzy nie byli prawdziwymi pasterzami. Przeczytajmy od dwunastego wiersza. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego,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 Najemnicy nie będą ryzykować niczego dla dobra owiec. Oni przychodzą, aby paść cudze owce dla własnego zysku. I takimi byli faryzeusze. Długo się modlili. Publicznie składali dziesięcinę, dawali różne rzeczy na oczach ludzi. Ale nie, po to, nie dlatego, że troszczyli się o ludzi. Nie dlatego, żeby być dla nich przykładem. Nie dlatego, żeby, żeby ich prowadzić. Ale szukali w tym osobistego zysku. Byli jak najemnik. I nie byli gotowi położyć swojego życia na tych ludzi. Ale patrzyli, jak mogą nimi sterować, jak mogą nimi manipulować, aby osiągnąć swoje własne cele. Pan Jezus mówi, on przyszedł jako dobry pasterz. Dobry pasterz kocha swoje ojce, kocha swoje owce. Dobry pasterz przychodzi, aby dbać o owce, aby się o nie troszczyć. I gotów jest położyć nawet swoje życie, kiedy przyjdzie taka potrzeba. Taki jest, taki jest dobry pasterz. I Pan Jezus mówi, że On jest tym dobrym pasterzem I mówi, że kładzie swoje życie za owce. I to prowadzi nas do znaczenia krzyża, który dzisiaj wspominamy. Do znaczenia śmierci Pana Jezusa. Otwórzmy Księgę Izajasza, 53 rozdział. Strona 800. Księga Izajasza, 53 rozdział. I szósty wiersz przeczytajmy. Wszyscy jak owce zdrąciliśmy. Każdy z nas na własną drogę skocił, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Z ludzkiego punktu widzenia to, co stało się na krzyżu, było największą klęską. I do dzisiaj dnia wielu ludzi patrząc na krzyż, a widzi krzyż jako symbol przegranej i właściwie końca dzieła Pana Jezusa. Ale wiemy, że z Bożego punktu widzenia ten krzyż, który do dzisiaj dnia u wielu jest w pogardzie i który jest hańbą, a stał się miejscem największego zwycięstwa. Tam, gdzie światu wydawało się, że jest klęska, tam Bóg dokonał swojego największego zwycięstwa. Tam, gdzie wydawało się, że zło triumfuje nad dobrem, Bóg zatriumfował nad wszelkim złem. I tam zło zostało pokonane. Pan Jezus poszedł na krzyż również za tych ludzi, którzy stali tam na placu przed Piłatem i domagali się Jego śmierci. Pan Jezus poszedł na krzyż za ten tłum, który był tak bardzo niestabilny. On nie przyszedł umrzeć za sprawiedliwych. On nie przyszedł umrzeć tylko za swoich uczniów, którzy może nie stali w tym tłumie, którzy gdzieś tam płakali w swoich domach. Ale Pan Jezus właśnie przyszedł, aby umrzeć za takich, za takich ludzi, którzy są miotami przez, przez fałszywych pasterzy, przez najemników, którzy chcą nimi sterować. I Pan Jezus poszedł na krzyż właśnie za tych, którzy również tam stali przed Piłatem. I wierzę, że Pan Jezus umarł również i za nas, i za naszą chwiejność, za naszą niestabilność, za to, że jednego dnia dajemy się tak bardzo gorliwi dla Niego, a następnego dnia nie podnosimy naszego głosu, aby stanąć w obronie, tego, w co wierzymy. Wierzę, że Pan Jezus poszedł na krzyż, aby tam zniweczyć naszą, naszą niestabilność, naszą chwiejność. Apostoł Paweł zapowiedział, czy obiecał, że jeżeli, jeżeli prawdziwie zjednoczymy się z Chrystusem w Jego śmierci, w Jego cierpieniu, będziemy mieli udział w Jego mocy. Niemożliwe jest życie życiem Chrystusa, tak długo jak jak właśnie chodzimy jak te zbłąkane owce, swoim życiem, kiedy na własną drogę schodzimy i idziemy własną drogą, kiedy jesteśmy, kiedy żyjemy życiem, które, które ten świat chce, żebyśmy nim żyli, życiem, które jest propagowane, które jest, którym cały tłum idzie. Tak długo jak będziemy szli z tym tłumem, tak nie będziemy długo mogli doświadczać życia Bożego w nas. Pan Jezus powiedział, że musimy umrzeć dla siebie samych, nasze ja musi umrzeć, aby Jego życie mogło w nas zamieszkać. I aby Jego stabilność, Jego, jego postawa, jaką, jaką pokazywał w swoim życiu, mogła stać się naszym udziałem. I krzyż nam to gwarantuje. W krzyżu Pana Jezusa jest możliwa śmierć naszego starego człowieka. Tam czytamy, że On przybił do krzyża naszego starego człowieka wraz z naszą grzeszną naturą. Abyśmy już nie żyli starym życiem, ale abyśmy żyli nowym życiem. Abyśmy mogli stanąć w obliczu nawet całego tłumu i nie pójść z nimi. Abyśmy mogli być jak ci mężowie Starego Testamentu, szadrach, Meszach i abydnego, którzy cały tłum klękał na kolana, oni stali na swoich nogach i byli gotowi śpiewać A Jest to możliwe tylko, tylko przez nasze przyjście pod krzyż, nasze ukorzenie się a i naszą śmierć w krzyżu. Kiedy Pan Jezus po swojej śmierci, po swoim zmartwychwstaniu objawił się uczniom, Zapowiedział im, że po niedługim czasie zostaną przyobleczeni z mocą z wysokości, mocą Ducha Świętego i staną się Jego świadkami. Pójdą na cały świat i głosić będą Jego ewangelię. Kiedy w ogrodzie Getsemane został uderzony pasterz, a ci bliscy Panu Jezusowi uczniowie rozbiegli się wystraszeni, każdy z nich schronił się. Tak jak Pan Jezus powiedział, uderzą pasterza, a owce się rozproszą. I tak się z nimi stało. Ale kiedy Pan Jezus zmartwychwstał i kiedy po tych dniu Pięćdziesiątnicy wylał swojego ducha, kiedy wylał tego obiecanego pocieszyciela na nich, widzimy, że dokonała się wewnętrzna zmiana w uczniach. Stali się innymi ludźmi. Oni już nie byli tymi samymi. Już nie szli z tłumem. Byli gotowi stanąć wobec, na, na oczach paryzeuszów i powiedzieć nie będziemy was słuchali, ale raczej będziemy słuchali Boga. Nie było w stanie zagrozić im biczowania, więzienia, a nawet męczeństwa śmierć. I z historii Kościoła wiemy, że wszyscy poza Janem ponieśli męczeńską śmierć. Byli gotowi stanąć i do końca swojego życia opowiadać się wiernie przy Jezusie. Zmieniło się coś w ich wnętrzu. I wierzę, że dokonał to, dokonał to moc krzyża i pełnia Ducha Świętego, która była konsekwencją krzyża i później zmartwychwstania. To zmieniło ich życie i uczyniło ich zdolnymi do niechodzenia z tłumem ale dochodzenia inaczej niż tu, bez względu na poniewieranie, bez względu na śmiechy, bez względu na odrzucenie, jakie musieli z tego powodu znieść. Ci ludzie stali mocno w nim. I wierzę, że też dzisiaj dla nas jest ta, jest ta obietnica krzyża, że i dzisiaj my możemy przyjść i wejrzeć w nasze serca. Jeśli, jeśli dostrzegamy w nas jakąś chwiejność, jeśli dostrzegamy niestabilność, możemy przyjść i, i, i wołać przed krzyżem. I prosić o śmierć naszego starego człowieka, śmierć naszej chwiejącej się natury, która jest jak, jak ci, do których kierował się kiedyś Eliasz. Że jak długo będziecie za jachwę chodzić i za bałwanami? Jak długo? Jak długo będziecie kuleć? Mhm. Takiej postawy Bóg nie chce. Nie chce, żebyśmy byli jak ten tłum, ale chce, żebyśmy stali przy nim wiernie. I daj nam do tego moc. Wiemy, że nikt z nas nie jest sam, tego, sam z siebie uczynić. Żaden z nas nie mamy takiej siły, by oprzeć się tłumowi. Ale Jezus Chrystus dokonał tego i dał, dał prawo nam stać się dziećmi Bożymi, w tej, tej mocy dzieci Bożych, a przeciwstawiać się temu młody. Chcemy powstać, chcemy powstać jeszcze młody się przed wieczerzem. tak chcę podziękować Tobie za Twoją śmierć na krzyżu. Panie Jezu, dziękuję Tobie, że poszedłeś, Ty, który jesteś niezachwiany, za nas wszystkich, którzy jesteśmy chwiejący. Panie, Ty, który jesteś spolegliwy, poszedłeś na krzyż za nas niespolegliwych. Umarłeś za nas tam, Panie i wierzymy, że możemy przyjść do Ciebie, Panie, ukorzyć się przed Tobą i prawdziwie umrzeć, umrzeć dla siebie, że nasz stary człowiek, nasze stare ja może być ukrzyżowany. Panie, każdego dnia możemy krzyżować tego starego człowieka i nie pozwalać mu iść razem z tym światem, nie pozwalać mu iść razem z tym tłumem. Panie, chcemy być Twoimi uczniami. Chcemy być jak dobre owce, które słyszą Twój głos i idą za Tobą, wiedząc, że jesteś dobrym pasterzem, wiedząc, że nie skrzywdzisz nas, wiedząc, że Ty prawdziwie masz w nas staranie i tylko Ty położyłeś za nas swoje życie. Panie, dzisiaj chcemy dziękować Tobie za Twój krzyż, za Twoją przelaną krew za nas, za to, że umiłowałeś nas do końca i położyłeś swoje życie, abyśmy my mogli żyć, abyśmy mogli umrzeć dla siebie, Panie, i żyć dla Ciebie. Dziękuję Tobie za moc Twojego krzyża I modlę się, Panie, aby każdy z nas, jak tu jesteśmy, Panie, mogli doświadczyć tej mocy i dzisiaj. Panie, zniszczy złam wszelką naszą chwiejność. Panie, uczyń nas Twoimi uczniami, którzy w obliczu wszelkiego doświadczenia, w obliczu wszelkiej próby, będziemy składali świadectwo o Tobie. Będziemy wyznawać Twoje imię przed bezbożnym światem. Nie będziemy się wstydzić Twojej Ewangelii. Nie będziemy się wstydzić Twojego krzyża. Panie Jezu, proszę, wypełnij nas swym duchem. Duchem, który uczyni nas pełnymi, pełnymi mocy, pełnymi odwagi Twojej. Aby to dzieło krzyża dokonane w nas, Panie, mogło, mogło wydawać obfite owoce, Dziękuję Tobie, Panie, że to Ty wszystko uczyniłeś możliwe. Dziękuję, Panie Jezu. Dziękuję za Twój krzyż, za Twoją śmierć i stanie, za Twoje w niebo wstąpienie i wylanie Twojego Ducha. Dziękuję Tobie. Dziękujemy Tobie, Panie. Aleluje.